Jest dziesiąta, Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność: Jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Miażdżące zwycięstwo opozycyjnej TIS-y Petra Madżara na Węgrzech: premier Viktor Orban i jego fidesz po 16 latach traci władzę. Rozszerzona współpraca w obszarze obronności, dostaw energii, infrastruktury oraz nauki i technologii. Premier Donald Tusk jest z wizytą w Korei Południowej. Jesteśmy z państwem wszędzie i zawsze. Jedynka pokazała mi tak wiele, takie audycje jak Eureka, którą uwielbiam. Właśnie sygnały dnia, które mnie od tylu lat budzą. Program pierwszy ma 100 lat. Z całego demokratycznego świata płyną gratulacje dla zwycięskiej partii Tisza Petera Majara. Viktor Orban stracił władzę po 16 latach rządów. Gratulacje zwycięstwa tis złożyli premier Polski, Słowacji, przywódcy Czech, Niemiec, Austrii, Francji czy Włoch. W węgierskim parlamencie TISA będzie miała konstytucyjną większość dwóch trzecich posłów, która pozwoli jej na przeprowadzanie reform. Nasze zwycięstwo widać nie z księżyca, ale z każdego węgierskiego okna. Tak Peter Madżar podsumował wygraną w wyborach parlamentarnych. O jego planach na pierwsze dni rządu Michał Makowski. Przyszły premier zamierza zaprosić na Węgry prokuraturę europejską, która zajmie się przypadkami wyłudzania unijnych środków. Kolejne kroki to wszechstronna kontrola finansów publicznych i budżetu węgierskiego państwa. Chodzi o to, aby sprawdzić płynność finansową Węgier. W płomiennym przemówieniu Madziar podkreślał konieczność naprawy węgierskiego państwa. Chcemy być krajem, gdzie każdemu należy się odpowiednia opieka zdrowotna, wysokiej jakości edukacja, beztroskie dzieciństwo i godna starość.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 Udało się Peterowi Majorowi, który wywodził się z Fidesu, dotrzeć do wielu ludzi Fidesu, którzy jednak ostatecznie na Fides nie zagłosowali i stąd ta konstytucyjna większość, co niewątpliwie ułatwi nowej władzy zmianę, bo to będzie zmiana systemu. Profesor Bogdan Guralczyk dodał, że wynik wyborów na Węgrzech jest bardzo silnym sygnałem dla Donalda Trumpa i pro-putinowskich sił w Europie, że przegrali.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 na arenie międzynarodowej. I wspólnie będziemy działać na rzecz stabilizacji sytuacji geopolitycznej. Premier Donald Tusk z Korei Południowej udaje się z wizytą do Japonii. USA zablokują dziś cieśninę Ormus. To decyzja Donalda Trumpa po fiasku rozmów weekendowych o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie. Szczegóły Mark Wałkuski. Amerykańskie okręty mają blokować wszystkie statki wchodzące do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych lub z nich wychodzące. Jednocześnie wojsko zastrzegło, że siły USA nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśniny Ormuz do portów innych niż irańskie. To krok wstecz wobec wcześniejszych zapowiedzi Trumpa, który mówił o całkowitej blokadzie Ormuz dla wszystkich statków bez wyjątku. Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone ostatecznie uzyskają od Teheranu wszystko czego chcą.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 Nikt nie ucierpiał, ale szkody są spore. W nocy doszło do pożaru w zakładzie stolarskim produkującym meble i domy drewniane w Radzeniu Podlaskim. Relacjonuje Michał Mazur z Komendy Strażackiej w Radzeniu Podlaskim właśnie. Pożar objął tak naprawdę kotłownię zakładu służącą do ogrzewania suszarni drewna. Nasze działania skupione były zarówno na natarciu na ognisko pożaru, jak i obronie pozostałej części budynków znajdujących się na terenie zakładu. Działania przyniosły sukces. A jak informowali rano strażacy, w kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 10 zastępów strażaków. Koncerty, słuchowiska, spotkania, ale też specjalne audycje w nietypowych miejscach. Radiowa Jedynka świętuje swoje setne urodziny. Mamy specjalne wydania naszych flagowych audycji. Dziś w czasie sygnałów dnia spotkaliśmy się z Państwem na dworcu centralnym w Warszawie. Od dawna Pani słucha Jedynki? Od małych lat. Słucham Eureki, Wiadomości. Też słucham w czterech por roku, bo jest i o zdrowiu, i o technice, i no w ogóle o wszystkich sprawach. A jutro cztery pory roku właśnie powitają słuchaczy ze Szczytu Kasprowego Wierchu. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Przejaśnienia, sporo słońca, ale na krańcach północno-zachodnich możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12-13 stopni na wschodzie oraz miejscami na północy i południu około 14 w centrum do nawet 18 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1010 hektopaskali. Jeden. Polskie Radio. są cztery parę roku w radiowej jedynce. Co w Ksefie piszczy? To jest pytanie, które chcemy państwu dzisiaj zadać i które państwo możecie zadawać y, naszemu ekspertowi. Pani Małgorzata Sato Urząd Skarbowy Warszawa wola do państwa dyspozycji, a z Ksefem pytań cała masa 22 645 22 66 22 645 22 66. Czy należy się domagać tej papierowej faktury, czy to już wszystko jest automatycznie? A jak potem nie zadziała, to co? Czy wydrukować sobie to wszystko? Jak zaznaczyć, że to jest moja faktura, a nie czy Inna. I jak skontrolować, czy była dobrze wystawiona, bo kiedyś, to ktoś to wystawiał nam fakturę, mówił, pan tu zerknie, albo pani popatrzy, czy się wszystko zgadza. Nazwa firmy, tam nib i tak dalej. A teraz nie widać, bo to na ekranie jakiegoś komputera, tam gdzieś tyłem do nas odwrócone. No właśnie, to o tym całkiem poważnie, ale równie całkiem poważnie o tym, co powinno być przebojem wszechczasów, bo jest taki kraj i to Brytyjczycy, oni się naprawdę na muzyce znają, który już podjął taką decyzję. A gdyby państwo mieli do tego swoje trzy grosze dorzucić to co byście państwo dorzucili? Roman Czajarek, zapraszam, gramy dalej. Cztery pory roku. No i tradycyjnie 72, 151, nasz konkurs jedynkowy i wszystko mające zegarki smartwatche kardiologiczne, które są do waszej dyspozycji, pod warunkiem, że dobrze odpowiecie na, na nasze pytanie. Trzeba uważnie posłuchać. I powiedzieć, co jest schowane wewnątrz tych dźwięków. To znaczy, do czego one prowadzą. Do czego prowadzi nasz rebus? Podpowiedź numer dwa. Można się wybawić, poskakać, a nawet pofrunąć w powietrze. No to co? Startujemy! Są emocje? Są emocje na pewno. Była adrenalina no i fajnie było ogólnie. Wszędzie wiszą ustra, dookoła nas. Może nadal myślisz, jestem taki sam. Dla najmłodszych i nie tylko, jest to raj na ziemi. Wow, to wygląda naprawdę ładnie. To się rusza, rusza na boki. Możemy jeździć dookoła jak przyjemnie. 72, 151, 2 złote plus VAT kosztuje konkursowe SMS i widzę, że to Państwa nieźle zmyliło, co było w tym Rebusie i w tej odsłonie teraz. No to czekam na Wasze odpowiedzi. Patrzę, co tam będziecie przysyłać. Smartwatch to nasza nagroda w tym tygodniu. Każdego dnia. Na polanie leżę pośród traw nieba błęki do bokrzaw, z śpiew, słońce za chmur i wiatr. Tak jak go w celi chmur, coś się układają w piękny wzór i mówią mi to miejsce to twój skarb.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 Ten z Polski i to moje fatum, moje piekło. Krystyna napisała. To ja o pozytywnie, panie redaktorze, z mojego kręgu znajomych przedsiębiorców, a to takie małe przedsiębiorstwa, takie jedno, dwu, trzy osobowe. Nikt nie tęski za papierowymi fakturami. Pozdrawiam pięknie z wiosennych okoliczności przyrody. No to otrzymam kciuki za te wiosenne okoliczności przyrody. Ma być cieplutko dzisiaj, ma być coraz ciepiej każdego dnia. Wracając do faktur, to 22 645 22 66. 22 645 22 66. Telefon przy tym telefonie. Hmm, znakomita osoba z Urzędu Skarbowego, która odpowie, mam nadzieję, na Państwa trudne pytania i rozwieję Wasze wątpliwości, jeżeli macie takie problemy z fakturami, a potem spotkamy się w naszym studiu i porozmawiamy sobie też na ten temat i zapytamy, jakie pytania były najczęściej powtarzające się z Państwa strony. Natomiast my teraz o przebojach. Brytyjczycy już wiedzą, Zrobili taki plebiscyt i stwierdzili, że Carles Whispers Duet duetu to jest utwór uznany przez brytyjskich słuchaczy za najlepszy utwór wszechczasów. I zrobiła to taka rozgłośnia radiowa Magic Radio. W roku 2026 stwierdzili, że oni zrobią coś takiego. W Londynie jest korespondentka polskiego radia, Anna Rączkowska, która przyglądała się temu plebiscytowi. Dzień dobry, Aniu. Mam nadzieję, że się zaraz usłyszymy. Powiedz, jak to się stało, że piosenka napisana przez dwóch dziewiętnastolatków jest jednym z największych hitów w historii, a nie Beatlesi na przykład, że do dziś wygrywa w głosowaniach Brytyjczyków. Jak to było możliwe? Brytyjczycy powiedzieliby, że to dlatego, że Kelly's Whisper to jeden z tych utworów, które rozpoznaje się już po pierwszych sekundach. Wytłumaczeniem sukcesu tego utworu jest w pewnym sensie specyficzna brytyjska definicja popowego ideału. Portale muzyczne na wyspach wskazują na trzy konkretne powody tego fenomenu. Po pierwsze lokalna tożsamość. George Michael to dla Brytyjczyków chłopak z sąsiedztwa. Historia o tym, jak napisał ten hit w autobusie linii 32 w Londynie, mając zaledwie 19 lat, jest tu w Wielkiej Brytanii częścią narodowego folkloru. To buduje ogromną wieś. Po drugie kulturowa melancholia. Brytyjczycy mają słabość do tzw. Tak sad bangers, czyli smutnych hitów. To ich specjalność narodowa, piosenki, które są eleganckie, melancholijne, ale przy których wciąż można tańczyć jak to mówią wyspiarze e, lekko się kołysać. I'm never gonna dance Charles Whisper ze swoim deszczowym, londyńskim nastrojem uderza w te same struny co najsmutniejsze hity Adele czy Amy Winehouse. I po trzecie, wielopokoleniowy most. W 2026 roku piosenka przeżywa szczyt popularności wśród generacji Z. Dzięki mediom społecznościowym kultowy riff saksofonu stał się symbolem elegancji retro, co w tegorocznym głosowaniu dało zespołowi WAM przewagę nad nowoczesnymi produkcjami. Andrew Ridgely, który z George'em Michael'em tworzył duet łam, odbierając nagrodę w studiu rozgłośni Magic Radio, stwierdził krótko – to piosenka, która przetrwała, bo jest autentyczna – w tym roku brytyjska publiczność wciąż uważa Curly's Whisper za swój narodowy hymn. Utwór wygrywał też przez 7 lat z rzędu w głosowaniu rozgłośni Smooth Radio. Jeden z brytyjskich muzycznych dziennikarzy porównał ten utwór do luksusowego zegarka w świecie cyfrowych opasek. Jest trwały, analogowy i bezbłędnie wyprodukowany. Brytyjczycy głosują na tę piosenkę, bo w ich oczach to najdoskonalszy popowy produkt, jaki kiedykolwiek opuścił wyspy i na nich pozostał. Anna Rączkowska z Londynu. Dlaczego tak jest? No, bo George Michael to jest po prostu znakomity artysta, choć może to Wake Me Up Before You Go Go. To było wcześniej, tam parę miesięcy przed Carles Whispers. Jest jeszcze lepszy kawałek. Co państwo na to? Marcin Łódzikowski po 11 będzie w naszym studiu. się na tym, na tym zna, jak mało kto o jego zdanie, ale jestem ciekaw także państwa opinii. Opinii słuchaczy programu pierwszego Polskiego Radia. 79151 facebookowy profil Radiowej Jedynki. to mind a silver screen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 Proszę pamiętać, że te 100 lat to jest także 100 lat polskiego sportu i redakcji sportowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry. Dzień dobry, tak, bo prawie od 100 lat e, sport jest na antenie jedynki w bezpośrednich transmisjach. Mhm. Tak, Niektórzy że... mówią, że specjalnie nawet po to to radio uruchamiono, bo inni mówili, ale po co? Dla polityków, żeby mogli wystąpić i ważne imprezy sportowe, żeby można było powiedzieć jak najszybciej słuchaczom, że coś się ważnego wydarzyło. To jak najszybciej krótki przegląd wydarzeń ligowych. Warta Zawiercie pokonała Asekoresowie 3-0, w pierwszym półfinale plus ligi i w playoff prowadzi 1 do 0. Dziś pierwsze spotkanie projektu Warszawa z Bogdanką Luk Lublin. W 28. kolejce piłkarskiej ekstraklasy wczoraj same remisy. Lidera Lecha Poznań z GKS-em Katowice 3 do 3, Krakowi z Arką Gdynia 2 do 2 i Motoru Lublin z Rakowem Częstochowa 1 do 1. W Żużlowej Ekstralidze pierwsza kolejka i też remis GKM-u Grudziądz ze Stalą Gorzów Wielkopolski po 45, a w drugim meczu Motor Lublin pokonał KS Toruń 56 do 34. Dziś z okazji setnych urodzin radiowej jedynki rozpoczynamy cykl wspomnień największych sukcesów polskiego sportu, które relacjonowaliśmy na naszej antenie. Drugi raz jeszcze Polska, Bronek, Bronek Malinowski w pierwszy. Fantazja będzie złoto! Siódmy medal Ireny Szewińskiej. A o Tylia Jędrzejczak jest wielkim, pięknym, polskim motylem! Leci, leci, leci i bardzo daleko! Wszela, doleko! Na początek legendarna Irena Szewińska i jej olimpijskie triumfy, które przypomina Rafał Bała. Była najlepszą polską sportsmenką w historii jedną z najlepszych zawodniczych w dziejach lekkoatletyki. Irenissima dostarczała kibicom wielkich emocji, a jej sukcesom zawsze towarzyszył program pierwszy Polskiego Radia. Tak jak w 1964 roku w Tokio, gdzie legendarny Bogdan Tomaszewski tak relacjonował złoto sztafety z udziałem niesamowitej osiemnastolatki o panieńskim nazwisku Kirschenstein. Polska Nienajlepsza, gonie Amerykanka Polka Kierstein. Długi mikrofon widać wyraźnie w malcie. Nie w pierwszym miejscu, w sensie wagi, ten Amerykan, Polska prowadzi Polskę. <rése> <wid> Polska, powóz Polska, Polska, Polska, Polska, Polska, Bol Polska, Cztery lata później w Meksyku była już światową gwiazdą, zdobywając złoto na 200 metrów. Jeszcze miasto, Kierstein, teraz już w pełnym międzie. Amerykanki jak burza, ostatnia prosta, wygra chyba kraju. Wojcie mocno, teraz dodaje Jelena. Teraz, teraz, teraz! W sumie pani Irena zdobyła 7 olimpijskich medali, a o tym najbardziej wyjątkowym na 400 metrów w Montrealu. Tak opowiadał Lesław Skinder. Ile sił w płucach, ile sił w sercu, ile ambicji. Dobrze biegnie pani Irena Szywińska. Już połknęła biegnącą przed nią Sejpenter. Świetny w tempie wstępie na rekord świata, jeśli wytrzymają. Ostatnia prosta, Irena Szywińska ma przewagę, 2 metry przewagi, coraz więcej! Fantazja będzie złoto, siódmy medal Ireny Szebińskiej, trzeci złoty, znokautowała rywalki, 49 sekund i 30 setnych, fenomenalny rekord świata Ireny Szebińskiej. W sumie jakby policzyć. To byłam na 18 Igrzyskach Olimpijskich, pierwszych pięciu, gdzie startowałam. A później jeszcze 15 w roli członkini MKOLi, prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Irena Szewińska bez wątpienia wyprzedziła swój czas. Zmarła prawie 8 lat temu, ale w sercach kibiców i naszych słuchaczy pozostanie na zawsze. Irena Szewińska zdobyła dla Polski 7 medali olimpijskich, 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. cztery pory roku. Powiem Państwu szczerze, troszkę się bałem tej rozmowy. A tak naprawdę, bałem się Państwa opinii i patrzyłem z takim pewnym niepokojem, bo co pewien czas robię sobie remanent w Państwa wpisach i myślę sobie, boże, taki temat, ten ksef. Ale będzie zaraz narzekania, bo my Polacy lubimy narzekać. Jestem bardzo mile zbudowany tym, jak wiele osób napisało, że jest fajnie i lepiej działa, tylko trzeba ogarnąć i uważać na parę rzeczy. Naprawdę Wam dziękuję. Państwo dzwonili. I Jestem mikrofirmą i często dostaję wydruki przy tankowaniu paliwa w formie no, wydruku z kasy fiskalnej. Później tego nie widzę w ksefie. O co chodzi, jak to działa? Chciałam się zapytać, bo jak jadę do sanatorium i chciałabym, żeby mi została wystawiona faktura VAT ze względu na to, żebym sobie potem y, mogła odpisać z PIT-u, ewentualnie starać się o dotację. Czy ja dostanę to do ręki, jak to wygląda? Prowadzę działalność gospodarczą i druga rzecz, wystawiam faktury jako osoba prywatna. I co mam zrobić? Zarejestrowałem się jako działalność do krzewu. a co z tym prywatnym? Jak przedsiębiorcy mają wystawiać faktury na nabywce, odbiorce, kiedy są dwa nip -y? czy jest problem z fakturami imiennymi w tym systemie krzew ludzi, którzy nie posiadają NIP-u, którzy nie mają firmy, bo mamy, mam z tym problem. Pani Małgorzata Sator, Urząd Skarbowy Warszawa Wola. No właśnie, słuchaczka jedzie do sanatorium, chciałaby wziąć fakturę, bo chce odliczyć sobie, jak rozumiem, potem rozliczając PIT, bo jeszcze może. I co? Oczywiście, że można wystawić w krajowym systemie e-faktur również tak zwaną fakturę konsumencką, czyli fakturę bez numeru nip odbiorcy, Aha. tylko zawierającą jej dane dotyczące imienia, czyli nazwiska, papierek ewentualnie adresu. Tak, w tym sanatorium? I oczywiście. I teraz, jeżeli chodzi o faktury konsumenckie, wystawca tej faktury sam decyduje, czy będzie je wystawiał w ksefie, czy będzie je wystawiał w dotychczasowej formie. Dlatego, że dla osoby fizycznej, zgodnie z przepisami, wystawi fakturę które w taki sposób mm -hmm. i przekaże w taki sposób, żeby była dla niej dostępna. Czyli oczywiście może to być również wydruk faktury. Hmm, Tutaj tak, się tak będzie cały czas, czy to jest czasowo? Tylko, nie, to że... wynika z przepisu. Czyli to nie jest tak, że do pewnego momentu równolegle może sobie zdecydować, nie. tylko tak naprawdę to jest jego decyzja. Jeżeli tak, chodzi o krajowy czy... system e-faktur i obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych i przekazywanie ich do KSeF-u, dotyczy to faktur wystawianych dla odbiorców biznesowych, czyli tak zwane B2B. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o wystawianie faktur dla konsumenta, konsument musi dostać tą fakturę w dotychczasowej formie albo w formie z uzgodnionej w taki sposób, żeby była dla niego dostępna. Czyli jak zamawiam na przykład przez internet w jakimś sklepie, coś tam, coś tam. Jako to coś... osoba fizyczna. Tak, jako osoba fizyczna, jako ja, Roman Czajary. I przychodzi potem, załóżmy, o, książki z jakiejś księgarni, czy jakiś tam e, inna rzecz, jakiś element od, dla dziecka do, do komputera, to w tej paczce normalnie będzie faktura włożona. Będzie faktura z moimi danymi udostępniona mi, mi w taki sposób, w jaki zostało to uzgodnione. Mhm, to bardzo ważna rzecz, bo wiele osób, widzę, patrzę też na wpisy na Słuchacze ludzie się bali po prostu, że oni dostaną to w jakiejś elektronicznej formie i gdzieś tego będą tam musieli dalej szukać. Nie. Na szczęście nie, nie, nie dlatego że osoba fizyczna nie mająca identyfikatora NIP nie może zalogować się do KSEF-u, więc w żaden sposób nie mogłaby dotrzeć do tak wystawionej faktury. Zgodnie mm. z przepisami i to obowiązuje bezterminowo, to nie jest na jakiś czas określony, osoba fizyczna nie będąca konsumentem dostanie fakturę w sposób dotychczasowy albo w sposób z nią uzgodniony. Mhm. O co chodzi z tym problemem nabywca-odbiorca? Czyli mamy e dwa różne lipy, tak? Tak, tutaj była bardzo ciekawa rozmowa ze słuchaczem, który mówił o fakturach wystawionych dla jednostki samorządu terytorialnego. To, to jest specyfika właśnie faktur wystawionych dla tej grupy podmiotów. Dlatego, że jednostka samorządu terytorialnego na Aha. przykład urząd gminy yy, ma tak zwane jednostki podrzędne. Na przykład szkoły, przedszkola, no i tak. jakieś inne i placówki. No i tego jest dużo w całej Polsce Tego przecież. jest dużo. I tutaj odbiorcy, wystawcy tych faktur wystawiających dla jednostki samorządu terytorialnego, dla konkretnej jednostki podrzędnej, muszą pamiętać o tym, że tutaj będzie dwóch tak jakby kontrahentów po stronie odbiorcy. Oczywiście od, yy, nabywcą będzie jednostka samorządu terytorialnego, jest to mm. tak zwany podmiot yy, pierwszy i odbiorca docelowy, na przykład szkoła, czy jakaś inna czy jednostka gmina podrzędna. Gmina jest nabywcą, tak. ale szkoła, która na terenie jakaś tej gminy działa jedna jednostka kilku, jest tak zwanym podmiotem trzecim. I tutaj, żeby ta faktura trafiła prawidłowo do tego podmiotu trzeciego, do tej jednostki podrzędnej, na fakturze również musi być wpisany numer NIP tej jednostki podrzędnej. Czyli dwa NIPy? Tej konkretnej szkoły. Tak, jest to specyfika faktur wystawionych dla tzw. Tak zwanych JST, dla jednostek samorządu terytorialnego. I tutaj, żeby te faktury miały prawidłowy obiekt, czyli trafiły do właściwego podmiotu, muszą być wpisane te dwa numery NIP-u. Wystawca takiej faktury musi pamiętać o tym, że musi skorzystać z opcji, że odbiorcą jest jednostka samorządu mm. terytorialnego. A jeżeli wystawca zapomniał? No to niestety on bo wystawi rozumiem, że to, się pewnie wystawi no, dla to się pewnie. gminy. Wystawi dla gminy, gmina gminie... potem ma fakturę i zastanawia się, ale za co to jest? Tak, będzie poszukiwanie docelowego odbiorcy. Jest to po prostu dodatkowy, księgowy kłopot w jednostce samorządu terytorialnego. Dlatego przewidziano odrębny model wystawiania faktur dla JST. Mhm, rozumiem, czyli trzeba o tym... Tak, tak naprawdę wystawca faktury musi, musi o tym pamiętać. Zwyczajnie musi się tego nauczyć. Tak. To musi być jak takie abecadło oczywiste, bo jak tak. tego nie zrobić, i to oni się potem pogubią. Dlatego bardzo dobrze, że takie pytanie trafiło na antenę, bo y, miejmy nadzieję, że tutaj ta wątpliwość zostanie rozwiązana w ten sposób. A jest w ogóle jakiś błąd, który wyraźnie widać, że, że popełniamy? Czy popełniają wystawcy faktu, Na przykład z, z waszego punktu widzenia, no bo rozumiem, że śledzicie to państwo w tych urzędach skarbowych, patrzycie co się dzieje, czy widać wyraźnie, że na przykład o, z tym sobie nie radzimy. Na to zwróćcie uwagę, bo jest opisane... Ale wy nie zauważacie tego. No to tutaj specyfika właśnie faktur wystawionych dla JST rzeczywiście wymaga takiej uważności. Zresztą my jako Urzędy Skarbowe przeprowadziliśmy cały szereg szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, dla pracowników i przedstawicieli jednostek. Właśnie zwracając uwagę na tą specyfikę faktur wystawionych dla tego podmiotu, bo tu nie jest tak jak w typowym przedsiębiorstwie, mm -hmm. że jest jeden podmiot i jego numer sprawa i prosta sprawa, tak? i prosta sprawa tylko jednostki samorządu terytorialnego, a tych placówek y, i po, podrzędnych również jest bardzo dużo. E, ten problem szczególnie dotyka, dlatego zwracamy na to szczególną uwagę i dzisiaj chyba z takich najczęściej sygnalizowanych problemów to była właśnie ta grupa podmiotów. Mhm, no to jest duża grupa i to jest jakby, chociażby to przykład ze szkołami świetnym przykładem gminy tak. szkoły, tak, tego będzie dużo. Pomyślałem sobie jeszcze o jednej rzeczy, że e, jest masa programów, różnych firm, które zrobiły programy komputerowe oczywiście, no bo oferują je tym firmom, żeby one sobie za pomocą tego rozliczały. Czy nie dało się tego zrobić za pomocą jakiegoś jednego odgórnego? Byłoby prościej. Podobnie było z pitami z rozliczaniem, że tak. można było od razu na stronach skarbówki tych rządowych ale były też takie programy, które nam to ułatwiały, One teraz znikają po warunku, bo się stały niepotrzebne, bo się ludzie nauczyli, że da się to bez tego. Ale... E, dokładnie tak. znaczy, no, Ministerstwo Finansów nie jest w stanie narzucić wszystkim przedsiębiorcom jakiegoś jednego konkretnego oprogramowania, jednego dostawcy, jednego integratora. Natomiast no, wydaje nam się, że każdy dostawca oprogramowania finansowo-księgowego, e, wiedząc doskonale, że e, Krajowy System e wymusza pewnego rodzaju funkcjonalności, zaktualizował i dostarczył na czas z swoim odbiorcom oprogramowanie. Bez tego rzeczywiście integracja z krajowym systemem e-faktur będzie albo utrudniona, albo wręcz niemożliwa, jeżeli takiej aktualizacji nie będzie. Małgorzata Sator, Urząd Skarbowy Warszawa Wola. Podejrzewam, że jeszcze pewnie nieraz się spotkamy. Przy pitach też, bo niedługo przecież termin tak naprawdę. A jeszcze to, parę tygodni tak. zostało, jeszcze jest czas. Oczywiście do 30 kwietnia. W Dokładnie. tym roku na pewno nie będzie przedłużony ten termin. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czasem jeszcze tak są. 71 150 komunikator 72 151 nasz numer konkursowy patrzyłem sobie o państwa propozycjach przeczytałem przeboju wszechczasów jeżeli chodzi o naszych wykonawców zdecydowanie na miejscu pierwszym Zbigniew Wodecki dziękuję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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Julia Kaczeńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Wesprzyj naszą misję www.karitas.pl Ukośnik Hospicja Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na Podkarpaciu pojawił się problem w ruchu na trasie Kołaczyce-Jasło. To jest fragment drogi krajowej nr 73 i miejscowość Krajowice. Zderzyły się dwa samochody osobowe. W tej kolizji nie ma poszkodowanych. W tym miejscu policja kieruje ruchem naprzemiennie. 164 km. i tu służby obiecują, że w ciągu pół godziny, mniej więcej do godziny 11.30, 11.40 odblokują całkowicie przejazd. Nie ma też już utrudnień na ekspresowej 11 między węzłami Poznań ternowo pogórne Poznań Ławica. Wcześniej na 15 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. Było zwężenie w kierunku Wrocławia. Cały czas służby twierdzą, że to zwężenie tam jest, ale być może o ile nie udało się całkowicie usunąć tej awarii. Samochód stoi na pasie awaryjnym, bo nie widać absolutnie żadnych spowolnień dla kierowców. Utrzymują się za to korki na S8 i to na jezdni w kierunku Białego Stoku i tutaj spowolnienie jest dość długie od Marymąskiej za węzeł Prymasa Tysiąclecia. W przeciwną stronę spowolnienie jest od Marymąskiej za most Grota Nadal zakorkowana jest też siódemka przy wjeździe do Warszawy. Korek utrzymuje się na wysokości Młocień i jest także w samych umiankach, Natomiast w przeciwną stronę, czyli jadąc siódemką w kierunku północnym, północno-zachodnim, spowolnień większych nie ma. Na S2 cały czas niewielkie spowolnienie, bo to nie zator. Widać, że samochody jadą tylko znacznie wolniej. na Najistnie w kierunku Terespola jest na wysokości węzła lotnisko. Na razie niewielkie korki w stronę polsko-niemieckiej granicy, konkretnie na przejściach granicznych w Świecku, tu kolejka ma półtora kilometra i jeśli chodzi o Jędrzechowice, czyli dojazd do granicy a czwórką tutaj 2 kilometry i tutaj ten korek głównie spowodowany jest już pracami po stronie niemieckiej w Ludwigsdorfie.